Witajcie w 31 odcinku, pierwszym, który rozpoczyna nowy zwyczaj, czyli publikację ośmiu gatek o siódmej rano na iTunes, a na Facebooku bez zmian, czyli wieczorem w okolicach 18-19. Dzisiaj w audycji Religia Jedi, czyli dżedaizm, będzie też o tym, gdzie jest stolica rozpusty oraz co nieco o nowym z Samsungu Galaxy S5. Zaczynajmy! Jediizm, lub inaczej religia Jedi, to ruch filozoficzno-religijny oparty na filozoficznych i duchowych ideach przedstawionych w sadze Gwiezdne Wojny. Od wyznawców wymaga się, żeby żyli zgodnie z emocjami, potrafili je kontrolować, mają strzec innych istot i oddawać się oczywiście mocy. Kościół Jedi, w spisie, który miał miejsce w Czechach, zadeklarowało jedaizm jako swoje wyznanie 15 070 osób. To jest akurat wyniki do Czech. Ogólnie na przykład, w ogóle jak to się zaczęło, że taka religia weszła, początki tego ruchu związane są z deklarowaniem w spisach powszechnych, innymi właśnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, później w tych Czechach, religii Jedi, co zapewniało jej status nawet w Anglii, Walii, czwartej religii w kraju, to jest, to, kurczę, no ciekawe, tak? Każdy chce być rycerzem Jedi, jeszcze tylko miecza brakuje i może się czuć, jak on. Oczywiście powstał ten Jedizm cały na fali tych wszystkich ruchów tak zwanych nowych religii, które, którymi wyznawcy, których wyznawcami głównie są ludzie y, ateiści, po prostu, którzy... Chcą powiedzmy, nie wiem, coś w stylu mm, mm, mm, takiego rozerwania się w cudzysłowie yy, umieścić w swoim życiu, czyli po prostu dodać mu kolorów, że są dżedaistami. O, to przynajmniej jakoś ciekawie brzmi. Drugi temat dotyczy rozpusty, a dokładnie takiego rankingu, który przeprowadziła gazeta wyborcza. Chodzi tutaj oczywiście o różnego powiedzmy rodzaju rozkosze, za które trzeba płacić, i takim miejscem stolicą seksu okazuje się, okazują się, katowice. Dla mnie to jest no, dziwne, myślałem, że na przykład nie wiem, Warszawa, Kraków. Okazuje się, że jednak Śląsk w Katowicach na 10 tysięcy mieszkańców przypada 9. Tfu, yy, przepraszam. W Katowicach na 10 tysięcy mieszkańców przypada 19 agencji towarzyskich i 78 ofert sponsorskich. No, to jest sporo. Z tego samego rankingu dowiadujemy się również, że najwierniejsi okazują się być mieszkańcy Białego Stoku. Yy, tam mamy 3 agencje, 11 ofert od sponsorów. To niby jest... Można tak to porównywać, że no, ile agencji to taka wierność, ale według mnie to nie jest miarodajne, no bo wiadomo, biały stok Katowice, Katowice to jednak aglomeracja. Ja bym tego tak nie porównywał, bo według mnie to nie jest miarodajne, no ale tak wynika z tej przeprowadzonej ankiety przez gazetę wyborczą. Jeszcze wracając do tych Katowic, zdobyły one 26,4 na 30 możliwych punktów w tak zwanej kategorii brudnych myśli i brudnych uczynków ich mieszkańców. No kolejny jakiś tam rekord naszej stolnicy Gopu. Czy chlubny czy niechlubny, no to wiadomo, zależy jakie kto ma poglądy na życie. Pamiętajmy też, że w Katowicach jest jednak dużo w ogóle w całej aglomeracji tutaj jest dużo ludzi, którzy wiadomo, bardzo ciężko pracują, no bo mamy taki styl życia, szybkość prędkość. Tak się żyje i przez to może też ci ludzie w ramach powiedzmy takiego odpoczynku, oderwania się od rzeczywistości chcą się rozerwać i korzystają z tego, takiej, z tego typu uciech. Najmniej rozpustne miasta w Polsce okazuje się, okazują się to być Gdańsk, Radom i Białystok. Gdańskiem tu jestem zdziwiony, bo jednak to jest miasto portowe Istnieje taki model, nie wiem, że, że właśnie przyjeżdżają ludzie, marynarze po jakimś tam czasie spędzonym na, na morzu i chcą zakosztować tego życia ziemskiego, bo w końcu na morzu kobieta, nie wiem, może to ja mam takie dziwne wyobrażenia z jakichś filmów typu yy, właśnie piraci z Karaibów czy coś w tym stylu, więc może jestem skrzywiony na tym punkcie. A na koniec trochę taki temat dotyczący nowinki technologicznej. Chodzi tutaj o oczekiwaną premierę, czyli Galaxy S5, nowego smartfona z firmy Samsung. Co by tu można powiedzieć o specyfikacjach? Telefon jest ciekawy, ma 5,1 calowy ekran ale to nie jest ważne. Ważne jest na przykład to, że rozdzielczość jego to jest rozdzielczość, yy, ta HD pełna, czyli 1080x1920, procesor 2,5 GHz, czyli jak porządny komputer. Chyba mój komputer ma nawet mniej, yy, mniejsze taktowanie. Ciekawe jest rozwiązanie, też umieszczono tutaj LTE, internet, czyli mamy naprawdę potężny kombań, jeżeli chodzi o łączność z internetem, prędkość pobierania. Według mnie najciekawszą funkcją jest tutaj nagrywanie filmów w rozdzielczości UHD. To jest prawie jak 4K, czyli prawie dwukrotność HD, czyli już naprawdę wysoka rozdzielczość. Ta UHD to jest dokładnie 3840 na 2160 pikseli. Ze współczynnikiem tutaj akurat 30 fpsów, czyli 30 klatek na sekundę. Jest to wynik naprawdę ciekawy, interesujący, tylko problem jest taki, że przy matrycy w takich telefonach wielkości, kurczę, nie wiem, no monety mniejszej, no bo wiadomo, to jest kwadrat, prostokąt dokładnie, ale to nie skupi w takiej... No, nie, ja, ja tego nie czuję, ja tego nie czuję. Ten telefon według mnie nie będzie się nadawał do jakichś większych yy, czynności z tym związanych, no ale to jest fajny gadżet. No oprócz tego jakieś tam yy, 16-megapikselowe aparaty też. Po co tyle pikseli? Nie wiem. To jest bez sensu. Takie zagęszczenie tylko powoduje, że później mamy bardzo dużo szumu w przypadku akurat nagrywania filmów. No, tego nie wiem, ale w każdym razie pozycja ciekawa. Prezentuje się naprawdę ciekawie ten telefon, fajnie. No, wygląda tak jak wszystkie Samsungi z serii Galaxy S ileś tam. No i na pewno dla nowinek technologii yy, jest to ciekawa informacja. Mnie jeszcze bardziej ciekawi jak na to odpowie firma Apple. No i przede wszystkim, kiedy odpowie, bo na pewno nie będzie sobie dawała w kaszę dmuchać i swojemu głównemu konkurentowi coś yy, jakoś się odpłaci. Dzięki za dziś, to już koniec odcinka. Było dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ to pierwszy odcinek nagrywany i emitowany rano o siódmej, więc muszę się do tego przyzwyczaić. Dzięki za dziś, dzięki za wysłuchanie, no i do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, 32.